To są informacje Polskiego Radia 24. Niepokojące informacje dotyczące powiązania giełdy Zonda Krypto z politykami opozycji, mówi premier Tusk. I jeszcze dziś rozmowa prezydenta Trumpa i sekretarza generalnego NATO w sprawie sojuszu, opuszczenia sojuszu przez USA. Areszt dla nauczyciela z Sieradza. Mężczyzna miał oferować niepełnoletniemu narkotyki. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Będzie głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Premier Donald Tusk zwrócił się do marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego, o szybkie działania w tej sprawie. Szef rządu powiedział, że ma niepokojące informacje dotyczące powiązania giełdy Zonda Krypto z politykami opozycji. Premier Donald Tusk poinformował, że na przełomie października i listopada ubiegłego roku, miesiąc przed głosowaniem prezydenckiego weta, prezes zarządu Zonda Krypto dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji związanych z prawem i sprawiedliwości i Konfederacją zaznaczył, że Zonda Krypto była też głównym sponsorem polskiej imprezy SIPAC. Te informacje przekazane przez ABW w opinii premiera rodzą konkretne pytanie. Co takiego dzieje się na styku politycy PiSu, Konfederacji, środowiska prezydenckiego i lobbystów i firm zależy na tym, żeby ten rynek nie był w żaden sposób zabezpieczony. Premier zaapelował o odrzucenie prezydenckiego weta. Zaznaczył, że dwukrotnie zawetowana ustawa nie jest nad regulacją, a chroni konsumentów przed problemami takimi jak te pojawiające się wokół giełdy Zonda Krypto. Szef rządu pytał też, dlaczego nadal nie ma prezydenckiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut, o którym współpracownicy Karola Nawrockiego mówili, gdy ustawa była wetowana. Mowa była wówczas o trzech tygodniach, a minęło już 100 dni. Podsumował premier Sylwia Biel Polskie Radio. Prokuratura zbada doniesienia dotyczące funkcjonowania giełdy Zonda Krypto. Poinformował o tym minister Waldemar Żurek. Kwestia wyjścia USA z NATO na agendzie rozmów Donald Trump-Mark Rutte jeszcze dziś dojdzie do rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych i sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karline Levitt. To coś, o czym prezydent prowadzi dyskusję, a za kilka godzin porozmawia o tym z sekretarzem generalnym Rutte. Po spotkaniu prezydent prawdopodobnie wypowie się dla mediów. Kwestię ewentualnego wyjścia z NATO Donald Trump poruszył po raz pierwszy po tym, jak niektóre kraje, członkowie sojuszu, odmówiły mu wsparcia w wojnie z Iranem. Nazwał wtedy NATO papierowym tygrysem. Ostatnie dni kampanii wyborczej na Węgrzech. Na finiszu kolejne informacje o kontaktach szefa węgierskiej dyplomacji z Kremlem. Peter Szijarto w korespondencji z Siergiejem Ławrowem miał krytykować procedury akcesyjne Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL zauważył w TVP Info, że głosowanie może być zmanipulowane. Dzisiaj studziłbym gorące głowy, które już wsadzają do lodówki szampana przygotowane na odpalenie w związku ze zwycięstwem Madziara. Jedno jest pewne, Orban tak łatwo skóry nie sprzeda. Te kilka dni mogą być jeszcze dniami, które wiele zaskoczą i zmienią bieg wydarzeń. Przypomnę jak bardzo trole rosyjskie ingerowały w wybory w Stanach Zjednoczonych, dlaczego miałyby tego nie robić w wyborach na Węgrzech? Przecież Węgry to jest ich naprawdę największy sojusznik. Wybory parlamentarne na Węgrzech w najbliższą niedzielę. Trzy miesiące aresztu dla nauczyciela z Sieradza mężczyzna miał oferować niepełnoletniemu mefedron. Śledczy sprawdzą, czy podejrzany dopuścił się przestępstw wobec innych osób, mówi prokurator Jolanta Szkilnik. W śledztwie gromadzona jest dokumentacja od operatorów sieci komórkowych, dane teleinformatyczne, przesłuchiwani są świadkowie. Przeprowadzono w miejscu zamieszkania podejrzanego przeszukania i oględziną poddano zabezpieczone nośniki elektroniczne. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że działania podejrzanego nie mają związku z jego pracą w szkole. Kuratorium monitoruje sprawę. Uczniowie otrzymali wsparcie psychologiczne. Polskim portom lotniczym nie grozi włoski scenariusz. Uspokajają władze spółki, która zarządza m.in. lotniskiem Chopina w Warszawie. Dostawy paliwa są bezpieczne. Siedem włoskich lotnisk miało w ostatnich dniach problemy z dostawą paliwa. Dochodziło do reglamentacji, a nawet do wstrzymywania tankowania samolotów. Adam Sanocki z zarządu PPL powiedział, że zapasy paliwa w Warszawie wystarczą na kilka miesięcy. Do września powinna być sytuacja stabilna. Zdecydowana większość europejskich lotnisk ma stabilną sytuację, jeśli chodzi o paliwo lotnicze. Raport w tej sprawie przedstawiła branżowa organizacja ACI Europe, zrzeszająca około 6 portów lotniczych w 55 krajach. Jak mówi rzeczniczka ACI Agata Łyżnik, jedynie 10% portów boi się braku dostaw. Te zapasy paliwa są albo na poziomie normalnym, albo wręcz wyższym niż normalne. Zdaniem rzeczniczki, zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie pozwoli ustabilizować sytuację na rynku paliw lotniczych i uzupełnić zapasy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody. Jutro na wschodzie opady deszczu ze śniegiem, po południu deszczu, a w Karpatach i Bieszczadach opady śniegu. Temperatura w dzień od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 6 w centrum do 10 na zachodzie. W nocy przymrozki od minus 1 do minus 3, a przy gruncie nawet do minus 5. 6 minut po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. Jutro, 9 kwietnia jest nietypowa data w kalendarzu. Przybada wówczas Światowy Dzień Gołębia. No i trzeba przyznać, że te zwierzęta są niezwykle fascynujące. Na portalu Radio 24pl można poczytać trochę na temat gołębi, bo te występują praktycznie na całym świecie. Nie spotkamy ich jedynie na Antarktydzie. Ptaki te potrafią rozpoznawać ludzkie twarze, odczytywać nasze emocje na podstawie mowy ciała oraz ekspresji mimicznych, a nawet rozróżnić litery alfabetu, zdjęcia czy obrazy. Jako jedne z nielicznych zwierząt potrafią rozpoznać swoje odbicie w lustrze. Gołębie pocztowe mają doskonałą orientację w terenie i potrafią wrócić do domu z odległości nawet kilkuset kilometrów. Najprawdopodobniej kierują się słońcem oraz polem magnetycznym ziemi. Gołąb pocztowy pokonuje duże dystanse ze średnią prędkością wynoszącą około 100 km na godzinę, krótsze do nawet około 160 km na godzinę. No za to to jest jest mandat i co najmniej odebrania prawa jazdy na trzy miesiące. Tyle o gołębiach, ale są takie momenty, kiedy myślimy o zwierzętach i te momenty są bardzo osobiste, również dla nas dziennikarzy, bo sam kilka miesięcy temu musiałem pożegnać po 14 latach swojego psa. No i okazało się, że dom jest jakoś tak wyjątkowo pusty i, i od niedawno pojawił się u nas nowy zwierzak, nowy pies, no i wszystko jakoś tak nabrało chyba takich nowych, nowych kolorów. No właśnie, bo zaglądamy w jeden z najbardziej przemilczanych obszarów emocji, czyli żałobę po zwierzętach, która potrafi być równie dotkliwa jak strata bliskiego człowieka. Razem z reporterką Darią Grzesiek przyglądamy się niezwykłym więziom łączącym ludzi nie tylko z psami i kotami, ale też z mniej oczywistymi towarzyszami. Już za chwilę porozmawiamy o trudnych decyzjach takich jak eutanazja oraz o miejscach pamięci, zwierzęcych cmentarzach, które stają się coraz bardziej potrzebne. Przyznam, że to będzie szczera rozmowa o miłości, stracie i emocjach. Proszę posłuchać. Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dzień dobry i od razu ostrzegam, dzisiejsza audycja może być dla niektórych delikatnym tematem, bo porozmawiamy o śmierci i o żałobie po ukochanych zwierzakach. Badania pokazują, że cierpienie po stracie pupila może być równie silne co po stracie bliskiej nam osoby. Z naszym gościem dzisiaj więc pochylimy się nad zwierzęcymi cmentarzami, domową eutanazją i nad bólem po śmierci naszych psów czy kotów. A ze mną w studiu jest dzisiaj Daria Grzesiek, autorka reportażu To był tylko pies. Dzień dobry. Dzień dobry. Tytuł reportażu To był tylko pies, ale książka pokazuje, że to jednak był ktoś znacznie więcej. Tak, w dodatku nie tylko pies, a w książce są kury, koń, koty, żółwie, także jest cały spektrum zwierząt, w tym również słonica. No właśnie, bo ym... Powszechnie mówi się, że zazwyczaj tęsknimy za takimi zwierzętami, które się przywiązują do człowieka, z którymi mamy dużo wspólnego, a twoja książka pokazuje, że tęsknić możemy też za takimi zwierzakami, które nie wyrażają y, gamy emocji wobec nas. No właśnie, czy, czy nie wyrażają? Bo historie moich bohaterów i bohaterek pokazują, że niekoniecznie tak jest ponieważ Marta nawiązała relacje z kurami. Tutaj kwestionowaną relacją jest ta relacja człowiek-żółw, człowiek-słonica, bo sami bohaterowie mówią, że tutaj to jest bardziej po ich stronie, ta relacja, te uczucia i nie da się sprawdzić tego, czy druga strona, czyli te żółwie i słonica, czy odczuwały sympatię. Jakaś relacja na pewno była i to wieloletnia, ponieważ te zwierzęta żyły bardzo długo. Natomiast też zależało mi w tej książce, żeby właśnie to nie było tak sztampowo napisane, że mamy tylko psy, koty, czyli zwierzęta, które gdzieś tam akceptujemy, że ktoś może być smutny po, po śmierci tych zwierząt. Takie zwierzęta towarzyszące. Tak, tak, chodziło o pokazanie, że te więzi nawiązuje się również z innymi zwierzętami i to niekoniecznie muszą być takie typowe zwierzęta. Mówisz też tam o cmentarzach zwierzęcych. Okazuje się, że taka praktyka chowania bliskich nam pupili to nie jest kwestia ostatnich kilku lat, tylko nawet w XIX wieku pojawiały się takie cmentarze. Tak, pierwszy cmentarz powstał w 1881 roku w Londynie. Później był Stany Zjednoczone, Francja, inne państwa w Europie. U nas w Polsce powstał w 1991 roku pod Warszawą. Teraz w Polsce jest ich kilkanaście. Kolejne powstają, na przykład w Gliwicach ma powstać do końca 27 roku. Prawdopodobnie powstanie w Krakowie. Już trwają intensywne prace, co mnie na... bardzo cieszy, ponieważ tam mieszkańcy starają się o ten cmentarz od 20 lat. I był protesty, zmiana lokalizacji, problem z działką i wiem, że obecny prezydent Krakowa natomiast w programie wyborczym, żeby ten cmentarz powstał i to się najprawdopodobniej w najbliższym czasie uda. Także te miejsca się pojawiają, bo zwiększa się potrzeba, zwiększa się też jakby świadomość tego, że po prostu są potrzebne te miejsca. Natomiast jeżeli ktoś nie ma w swojej okolicy cmentarza dla zwierząt, to zawsze pozostaje na przykład opcja kremacji. Ale mimo tego, no właśnie tak jak wspomniałaś, śmierć zwierzęcia nie jest czymś, co powszechnie akceptujemy jako przyczynę jakiejś depresji albo długotrwałej żałoby. Nie, i nawet to jest ciekawe w moim przypadku, że ja stałam się bohaterką książki pod koniec jej pisania i pomimo, że miałam dużą wiedzę na temat tego, co przeżywali moi bohaterowie, z czym się zmagali i też ta śmierć mojej ziutki wyglądała tak, a nie inaczej, dzięki temu, że miałam pewną wiedzę i mogłam inaczej do tego wszystkiego podejść to ja również skryłam się ze swoją żałobą i na początku starałam się nie pokazać, że w ogóle coś się stało. Nie wzięłam wolnego w pracy, po prostu po prostu się schowałam. W dodatku schowałam się zabieganiem, i myślałam, że oba szybko mi przeszła, tak naprawdę ją stłumiłam. Także mimo tej dużej świadomości sama uległam temu, że społeczeństwo gdzieś tam na mnie wcześniej wywierało takie takie poczucie, że to nie powinno się czuć tej żałoby, że to nie jest istota, po której się czuje smutek. Mm -hmm. A jak dzisiaj czujesz? No dzisiaj to jest skomplikowany proces, ponieważ dokopałam się do tych emocji. Ym, też za miesiąc, w sumie nie za miesiąc, bo to 19 kwietnia ym, będzie pierwsza rocznica śmierci Ziutki i to są bardzo trudne emocje. To są takie emocje, które przechodzą z Nienacka, Również bardzo bym chciała mieć już pierwszą rocznicę za sobą. Jest to taki dzień, gdzie ja właśnie wiem, że na pewno będę to bardzo przeżywała. Też godzina śmierci ziódki jest taka specyficzna, bo 19 kwietnia to jest, um... oj, teraz um, ciężko mi o tym mówić, ale to jest data powstania w getcie warszawskim, rocznica powstania ge w getcie warszawskim i o godzinie 12 wyjął syrenę. I to był moment, kiedy u mnie już była pani weterynarz i kiedy ziutka dostawała pierwszy zastrzyk. Także to też jest takie specyficzne, że nawet gdybym miała pominąć tą godzinę, to mi te syreny o tym przypomną. Także ja już od pewnego czasu myślę, co będę robiła tego dnia i bardzo bym już chciała po prostu mieć to, mieć to z głowy, bo to wcale nie są łatwe emocje. Mhm. Dlaczego jako ludzie tak przywiązujemy się do zwierząt? Znaczy. Oczywiście, że to są nasi przyjaciele, to są nasze bliskie istoty, ale też twoja książka to pokazuje, jak bardzo w ludziach to jest zakorzenione, jak bardzo to jest taka no właśnie niespodziewana wręcz żałoba po wierzakach. Czy dla mnie to jest naturalne. Mhm. I mogę ewentualnie czasem się dziwić, co do zwierzęcia, bo słyszałam historię, że ktoś przeżywał żołbę po patyczaku. I na przykład ja bym o tym nie pomyślała, bo nie pomyślałabym o tym, że można zbudować więź z patyczakiem, ale gdy o tym pomyślałam i pie moją pierwszą reakcją było zaskoczenie, to później mi się przypomniało, że jakieś nawiązałam więź z Gekonem. Czyli z małą taką jaszczureczką, bardzo malutką, która jest strachliwa, ucieka. No teoretycznie nie głaszczę się, nie spędza się z nią jakoś tam czasu, tylko się karmi i obserwuje, a mimo wszystko ja nawiązałam relacje. Także dla mnie nawiązywanie relacji ze, ze zwierzętami jest czymś naturalnym. Zwierzęta w moim domu były od dziecka. Najpierw to były myszki, później świnki morskie, a później psy. I nie wiem, nie wiem tak, tak, tak pewnie są jakieś badania, dlaczego ludzie tak mają, że nawiązują te relacje. Dla mnie to po prostu jest coś zwykłego. Problem tylko jest taki, że właśnie jest jakaś grupa osób, która wydaje się mocniej krzyczeć niż pozostałe osoby, że nie powinniśmy czuć takiej bliskiej relacji z tymi zwierzętami. W zwierzętach może trochę łatwiej jest się zakochać niż w człowieku. No na pewno nie ma, nie rzucają jakimiś irytującymi tekstami, czasem jak nasi bliscy, ale mm, troszkę, no nie wiem, na przykład Teraz jak mam kotkę, koty mają coś takiego w sobie, że ich łebki są takie troszeczkę podobne do niemowlaków. Tak troszeczkę i to wywołuje takie dodatkowe emocje, że tak się są takie słodziutkie. To pewnie jakoś tam powoduje, że jest nam bliżej do nich, ale to też kwestia pewnie tej trochę zależności, że my się nimi opiekujemy, że czujemy się wobec nich zobowiązani do tej opieki i gdzieś to na, w nas wywołuje jakieś takie dodatkowe opiekuńcze emocje. Ale ta kwestia uczłowieczania zwierzaków. Jakie punkty wspólne może mieć żałoba po bliskiej osobie z żałobą po, po zwierzęciu? Myślę, że wszystkie mogą być punkty wspólne. Miałam taką sytuację, że na spotkanie autorskie przyszła do mnie pewna pani ze swoją córką, Wydaje mi się, że ta córka była nastoletnia albo miała 20 parę lat, i były dosłownie chwile po tym, jak zmarł ich pies. Pani podeszła do mnie później po spotkaniu, przepraszała, że tam płakała podczas spotkania yy, i zaczęła mi podać swoją historię, i opowiadała, że wiele lat temu zmarł już nie pamiętam, czy to była jej mama, czy ojciec i ona uważa, że to jak się czuje w tym momencie po stracie tego psa, to dokładnie tak samo się czuła po stracie swojego rodzica te ileś lat temu. Że to są bardzo podobne emocje i jej córka powiedziała właśnie, bo ona nie przeżyła tej śmierci swojego dziadka, czy sam babci. I jakby rozmowa z mamą pozwoliła jej zrozumieć, jakie to mogły być emocje dla niej wtedy, widząc teraz te emocje po stracie psa. Mhm. Także myślę, że to wszystko zależy od więzi, jaką budujemy z danym człowiekiem czy zwierzęciem. Mhm. Bo zwierzęta też towarzyszą nam w tej codzienności, też jest ten moment, kiedy odczuwamy pustkę, po tym, kiedy, kiedy nie ma tego znajomego pyszczka, kiedy miski są puste, kiedy trzeba coś zdecydować, co zrobić z, ze smyczą albo z obruszką Te wszystkie rzeczy no, powodują podobne, myślę, emocje, co, co śmierć ukochanej osoby, ale jednak no, w społeczeństwie trochę jest to delikatnie zrzucane na, na drugi tor, mam wrażenie wciąż. Tak, no, znaczy my w ogóle chyba mamy taką trudną relację z zwierzętami, bo też trzeba zwrócić uwagę, że część zwierząt jemy. Nie wszyscy, no, ale część jednak osób je mięso, czyli jest zwierzęta. I tu też możemy wejść w dyskusję na temat tego, czy mówimy, że zwierzę umiera, czy zdycha. I dlaczego, i dlaczego się mówi, że zwierzę zdycha. Część osób uważa, że mówi się dlatego, żeby troszeczkę sobie ulżyć właśnie w tej kwestii tych innych zwierząt, które jemy. Czyli żeby trochę bagatelizować ich śmierć. I to się tak przekłada na te zwierzęta domowe. Też kwestia tej ważności, no, jeżeli zrównamy śmierć zwierzęcia ze śmiercią człowieka, to czy zrównamy tego człowieka z tym zwierzęciem, czyli że człowiek jest równy psu. Niektórzy mają z tym problem. Dla mnie to nie jest kwestia gatunku i czy to, czy to był pies czy jaszczurka. Czy człowiek? To jest kwestia po prostu zbudowanej więzi z daną istotą. W swojej książce piszesz też o tym momencie, w którym trzeba podjąć decyzję o śmierci zwierzęcia. To bardzo trudny moment, ale jednocześnie niewybalę potrzebny, bo eutanazji człowieka nie możemy dokonać w Polsce prawnie, a zwierzęciu możemy ulżyć w tym cierpieniu. Tym bardziej, że zwierzęta o swoim bólu nie mówią. Tak, ja zazdroszczę zwierzętom, że mają taką opcję. Oczywiście mówimy, to, mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy to nie jest nadużywane, tylko mówimy to o sytuacji, kiedy ktoś faktycznie podejmuje taką decyzję, żeby użyć w trudnej sytuacji, w bólu. I bardzo się cieszę, że taka opcja jest. Zresztą lekarze weterynarii mówią, że, że cieszą się, że jest takie narzędzie, przeprowadzają takie rozmowy z opiekunami zwierząt, przygotowując na to, żeby... Zresztą sama miałam taką rozmowę. W pewnym momencie zapytałam się naszego lekarza, gdzie jest granica godności psa z demencją. Ponieważ moja ziódka, no miała 16 lat. Też może nie będę wchodziła w szczegóły, co jej dokładnie było, ale główną taką rzeczą to była zaawansowana demencja. I lekarz po prostu mi zaczął zwracać uwagę na pewne rzeczy. I faktycznie w momencie, w którym ja zaczęłam o tym myśleć, to był ten moment, kiedy też pewne rzeczy zaczęły się pogłębiać uziutki. I zaczęła przekraczać mi taką linię już, że to, to już coraz więcej tych gorszych dni było. I bardzo się cieszę, że nie musiała przeżywać w cierpieniu tych gorszych dni, bo ona nie umiała na przykład spać przez to, co, co odczuwała, gdzie raz, że to po prostu dla każdego jest męczące dwa, no starsze zwierzę, tym bardziej potrzebuje więcej odpoczynku, więc to było zdecydowanie dla nas bardzo trudne i cieszy mnie też ta opcja, że jest eutanazja domowa i yy, nie musiałam po prostu jej stresować podróżą do weterynarza, i te ostatnie chwile, oprócz momentu, kiedy się zorientowała, że już jest weterynarz u nas w domu, no to było dosyć takie spokojne. Mhm. Pytanie też o to, gdzie jest ta granica walki o ukochane zwierzę, bo uporczywe terapie w, w, w przypadku zwierząt myślę, że częściej się zdarzają niż w przypadku ludzi, bo zwierzę nie może zaprotestować. Myślę, że tutaj dużą rolę powinni odgrywać lekarze powinni właśnie rozmawiać z opiekunami, zwracać uwagę, mm, mówić, jakie są opcje, co się dalej wydarzy, mm, stosować właśnie, żeby sobie radzić na przykład opiekunowi, żeby sobie opiekun spisywał, jaki dzisiaj był dzień. Czy dzisiaj był dobry, czy gorszy dzień. Bo zapominamy o tym, zresztą ja tak samo miałam ziutką, że w momencie, gdy ustaliłam termin eutanazji, to na drugi dzień ona jakiś miała taki lepszy dzień. I ja zaczęłam się zastanawiać, czy ja dobrze robię, um, ale mam bardzo dużo filmików i zaczęłam sobie po te filmiki i okej, okay, sobie przypomniałam, że, że wiem, po dlaczego to robię. I myślę, że właśnie takie na chłodno zastanowienie się, ja wiem, że to jest bardzo trudne i to się teraz łatwo mówi, ale... Trzeba po prostu na chłodno do tego podejść i pamiętać, że to nie chodzi o nas. Bo to uporczywe takie leczenie, to my myślimy wtedy o nas, że to będzie nas bolało. A musimy pamiętać, że to chodzi o to, co te zwierzę czuje. Mm -hmm. A to, co zwierzę czuje, jest często niewidoczne. Koty na przykład świetnie sobie radzą z ukrywaniem bólu. I przez to opiekunowie mogą nie zauważyć pierwszych oznak, aż do momentu, kiedy... No, kiedy kot na przykład przestaje oddychać, albo przestaje, ma, zaczyna mieć problemy z jedzeniem i wtedy dopiero to staje się widoczne. Tak, zresztą ja studiuję teraz behawiorystykę kotów i poruszamy temat tego bólu i to jest zaskakujące, jak bardzo koty maskują to wszystko. Problem z nerkami wychodzi w momencie, w którym naprawdę te nerki są już w tragicznym stanie. Jeśli ktoś nie bada po prostu tak rutynowo kota, no to nie, nie wyjdzie dopiero jak już będzie bardzo źle. Czasem jeżeli kot odczuwa ból, no to po prostu robi się spokojniejszy, bardziej śpi, więcej śpi, no, my się cieszymy, bo myślimy, że okej okay, jest spokojniejszy, nic się nie dzieje, a tak naprawdę on w ten sposób próbuje sobie poradzić z bólem. Czasem opiekunowie to zauważają dlatego, że kot się robi agresywny. A robi się agresywny, bo go boli, tak? I skierują się do behawiorysty, behawiorysta do wzerenarza i może się okazać na przykład, że to jest kwestia wyrwania zębów, czy jakiejś innej choroby. Więc zdecydowanie no, nie powiedzą nam zwierzaki, co, co jest nie tak, co je, co je boli, jak się czują i trzeba być bardzo na to wyczulonym. Innym aspektem twojego reportażu jest też to, jak wiele dzieje się w gabinetach weterynaryjnych i też ile jest w sumie na parkach weterynarzy, bo weterynarze i studenci weterynarii to są takie grupy, które mają bardzo wysokie wskaźniki samobójstwa. To jest jednak zawód, gdzie codziennie mierzą się, lekarze codziennie mierzą się ze śmiercią, a także czasami ze śmiercią z powodów, no na przykład niewystarczających finansów, bo te wszystkie zabiegi, czy te wszystkie zabiegi, czy też badania są praktycznie na takim poziomie, jak w medycynie ludzkiej, tylko, że no, zwierzęta nie mają NFZ-u. Tak, chociaż tutaj spotkałam się z opinią, jeśli chodzi o weterynarzy, że to nawet nie chodzi o śmierć. Bo jeśli mówimy o eutanazji, no to oczywiście to jest, to jest trudne, natomiast wiem, że lekarze wspierają się w tych trudnych chwilach. Dużym problemem y, są klienci, czyli opiekunowie zwierząt i to, to jest problem. Zresztą w mojej książce jest ten rozdział, gdzie y, lekarka opowiada, że po prostu musiała zrobić sobie przerwę, i skierować się do specjalisty, który nauczył ją, jak radzić sobie z jej emocjami oraz emocjami klientów. I dopiero jak poczuła się dobrze, to, to wróciła do czynnej pracy. No tak, bo z jednej strony mamy opiekunów, którzy bardzo kochają swoje zwierzęta i którzy przeżywają po nich żałobę. A z innej strony mamy ludzi, którzy kupują trzecią świnkę morską w ciągu miesiąca, bo poprzednia się popsuła. Tak, albo kolejnego kota, bo go wypuszczają i kolejny kot został potrącony przez samochód, ale to opiekuna, a w sumie tutaj by może powiedzieć bardziej właściciela, nie uczy tego, że może nie wypuszczamy kota. Mhm. Ale myślisz, że to jest kwestia braku refleksji nad tym, czy jakichś takich przyzwyczajeń, czy może takiego, ja będę wypuszczać kota i po prostu kot ma być wolny? To zależy od człowieka. Są takie osoby, które uważają, że zwierzę powinno być wolne, a są takie osoby, dla których takie jest łatwiej po prostu, bo wtedy nie trzeba się zajmować zwierzęcem. To są różne, różne powody, bardzo indywidualne. Mhm. Ale myślę, że przy śmierci zwierzęcia, jedną z takich. Jeśli sobie mogę pozwolić. Pięknych rzeczy jest to, że zazwyczaj jesteśmy w stanie odprowadzić to zwierzę na drugą stronę. Jeżeli mamy dzieci, to no niestety nasze dzieci prawdopodobnie oby umarły bez nas, ale zwierzę możemy przyjąć trochę na świat, możemy zapewnić mu najlepszą opiekę, a potem możemy go z tego świata odprowadzić w najlepszy sposób, jak tylko się da, dając ostatnie jakieś przysmaki, zabronione kąski. Tak, to jest piękne. Znaczy ja dokładnie z moją nie miałam takiej sytuacji, ponieważ ją adoptowałam, gdy miała 8 lat, więc powiedzmy, że zaczęłyśmy nowe jej życie, tak drugie jej życie i mogła przeżyć cudowne, cudowne chwile na pewno. Ale też fajne było to, że właśnie dzięki wiedzy, którą zdobyłam podczas pisania książki, podczas rozmów z moimi bohaterami, bohaterkami, to właśnie ja na przykład wcześniej nie wpadłam na pomysł, żeby był ostatni od posiłek i gdy to usłyszałam, sobie pomyślałam, że tak, że też chcę, żeby ziutka miała taki posiłek, którego wcześniej nie mogłam dawać ze względów zdrowotnych, a teraz już to nie miało żadnego znaczenia, czy ona zje jakąś parówkę, czy zje jakiś serek, bo to już jej nie zaszkodzi, bo za chwilę i tak zaśnie, więc to, jest, to są takie cudowne chwile, ale też przy tym wszystkim trzeba pamiętać o tym, co jest dobre dla naszego zwierzaka. Ja miałam taką chwilę zatrzymania się, chyba dzień przed, że wróciłam z pracy i miałam taki plan w pracy, że ją wezmę do wózka, bo myśmy jeździły wózkiem do lasu i po prostu ją wezmę na spacer, będziemy spacerować i te ostatnie chwile wspólne e, spędzimy, ale wróciłam do domu i ją tak zobaczyłam taką już zmęczoną i pomyślałam, że jej to nie jest potrzebne. To Ten mój plan tego spaceru mi był potrzebny i w sumie ja bym zmęczyła ją tylko tym spacerem. I zrezygnowałam z tego planu i zostałam z nią w domu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Daria Grzesiek, autorka książki reporterskiej To był tylko pies, udowodniała nam dzisiaj, że to nie był tylko pies. Dzięki jeszcze raz za rozmowę. Dzięki. Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień. Polskiego Radia 24. Minęła 22.30. Waworowiec. Zapraszam. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży jutro ślubowanie w Sejmie. Karol Nawrocki został zaproszony na ceremonię, jednak nie weźmie w niej udziału, potwierdził szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Opozycja twierdzi, że ślubowanie będzie nieważne. Innego zdania jest konstytucjonalista z Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Pach. Jak sięgniemy do słownika języka polskiego PWN, to tam są aż cztery y, znaczenia wobec i tylko jedno z tych znaczeń jest synonimem w obecności. To słowo wobec jest tutaj niejednoznaczne. To nie jest ślubowanie, które składa się prezydentowi. Z treści roty ślubowania wynika, że sędzia zobowiązuje się służyć wiernie narodowi. Więc nie przeceniałbym roli prezydenta w całej tej procedurze, Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że Karol Nawrocki odebrał wcześniej ślubowanie od dwojga sędziów, bo w czasie jego kadencji w Trybunale powstały tylko dwa wakaty. Zawieszenie broni czy kontynuacja wojny za pośrednictwem Izraela? Stany Zjednoczone muszą dokonać wyboru, oświadczył w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Iranu. W ten sposób Abbas Arakci odniósł się do niejasnej kwestii zawartego porozumienia. Opublikował również post premiera Pakistanu z zaznaczonymi fragmentami, że zawieszenie broni dotyczy wszystkich, w tym sojuszników każdej ze stron. Zupełnie odmienne stanowisko przedstawiają przedstawiciele USA. Rzeczniczka Białego Domu twierdzi, że walki Izraela z Hezbollahem na terenie Libanu są drob, odrębną kwestią. Siły zbrojne Izraela dokonały dziś zmasowanego ataku na miasta Libanu. Zginęło co najmniej 250 osób, ponad 1000 zostało rannych. Cieśnina Ormus pozostaje zablokowana. W sobotę mają rozpocząć się rozmowy pokojowe w Pakistanie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wąż boadusiciel na sprzedaż. Mężczyzna próbował sprzedać w internecie niebezpieczne zwierzę. Nie miał przy tym odpowiednich certyfikatów. Grozi mu do pięciu lat więzienia, informuje młodszy aspirant Marcin Korek, rzecznik komendy w Świętochłowicach. Gatunek ten jest popularny w hodowlach terrorystycznych, jednak jego obrót podlega określonym regulacjom prawnym. Sprzedającym okazał się 60-latek ze Świętochłowic, u którego w trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli oferowanego do sprzedaży węża dusiciel może osiągnąć 3 metry długości. Osiem nowych trąbek dla hejnalistów z Wieży Mariackiej w Krakowie. Nowe instrumenty województwo małopolskie kupiło za ponad 100 tysięcy złotych. Hejnaliści zasługują na najlepszy sprzęt, mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy samorząd województwa Małopolskiego w sposób symboliczny, wspólnie z Harmonią Krakowską, fizycznie przekazuje trąbki dla hejnalistów. Już w przyszłym roku to będzie setna rocznica odkąd hejnał z wieży mariackiej ukazał się na antenie Polskiego Radia. Od kwietnia 1927 roku w południe Polskie Radio transmituje hejnał Zwierzy kościoła mariackiego w Krakowie. Rozbrzmiewa on w całym kraju i za granicą. 33 minuty po godzinie 22. Wieczór w Polskim Radiu 24. Wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO jest czymś, o czym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump prowadzi dyskusję i będzie o tym rozmawiać z sekretarzem generalnym sojuszu Markiem Rutte, przyznała dziś rzeczniczka Białego Domu. Iran może wycofać się z zawartego niedawno rozejmu, jeśli ataki na Liban będą kontynuowane. Tak wynika z kolei z doniesień irańskich mediów. Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie staje się bardzo napięta. Więcej na ten temat piszemy na polskie radio24.pl tam więcej na temat, m.in. właśnie tego, co proponuje Donald Trump w kontekście NATO, czy jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie. No i proszę powiedzieć, jak zachować spokój, gdy dzieje się wiele trudnych rzeczy, a myśli galopują. Proszę posłuchać. Powtórka programu. Studio wiedzy. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy powiemy stop. Powiemy stop gonitwie, bieganiu jak chomik w kołowrotku, stop działaniu na autopilocie, bo na pewno usłyszeli Państwo kiedyś w swoim życiu termin mindfulness. No i właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Postaramy się odzyskać trochę kontakt z tym, co tutaj i teraz. I w naszym studiu jest Maria Wasylkowska, doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, także członkini zespołu badawczego e Lab. Już tłumaczę, to jest laboratorium badań nad uważnością, psychoterapią i technologią, także wykładowczyni na Uniwersytecie od Uw. I tam właśnie pani Maria prowadzi kurs Mindfulness w codziennym funkcjonowaniu. Dzień dobry pani Mario. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Mario, Mindfulness, czyli co tak naprawdę, jak najprościej wytłumaczyć to zjawisko, tę praktykę, osobie, która nigdy o tym nie słyszała, albo może słyszała i myślała, że jest to jakiś new age'owy wymysł? <grym> Teraz dużo uważności się mówi, w różny sposób jest ona, że tak powiem, interpretowana też. Głównie jest to, staramy się nie nazywać tego techniką, staramy się nazywać uważność sposobem na funkcjonowanie i jest to swojego rodzaju sposób na zatrzymanie się, na zdystansowanie do tego, co się dzieje dookoła nas, patrząc na to bez oceniania się i bez... Takiego, że tak powiem, wchodzenia w to wszystko, co się dzieje w naszej głowie, tylko starania się spojrzenia na to z boku, zaobserwowania i lepszego zrozumienia. A dlaczego nie chcecie tego nazywać techniką? Dlatego, że samo już nazwanie tego y, procesu techniką sugerowałoby, no, że to z, wszystko musi być oczywiście bardzo produktywne i bardzo prowadzące do y, czegoś. Tak, ja osobiście uważam i też myślę, że generalnie przyjmuje się takie, takie określenie uważności, że jest to sposób na funkcjonowanie, takie bardziej holistyczne podejście mhm. do życia, niż stricte właśnie jakieś narzędzie, które... Wytrych. Dokładnie, mhm. które doraźnie, że tak powiem, przynosi jakieś niesamowite efekty i zmianę, że tak powiem, w jakimś takim momentalnym funkcjonowaniu. Czyli docelowo i całościowo. Bardziej. Docelowo i całościowo, okay. dokładnie. Są też podobno bardzo różne koncepcje dotyczące tego, czym jest mindfulness. Czy one się różnią od siebie? I kiedy zaczęły się w ogóle pojawiać? Ja tak naprawdę, jak uczę uważności, to staram się pokazać, skąd faktycznie to do nas przyszło. Mhm. I tak naprawdę przyszło do nas dzięki Johnowi Kabatowi Zinowi, który był, jest uważany za ojca chrzestnego uważności u nas na Zachodzie. I faktycznie z nauk buddyjskich, z praktyk buddyjskich, Uważność przywędrowała sobie do nas, że tak powiem, dzięki niemu pod koniec lat 70., można powiedzieć, w Stanach. I faktycznie te koncepcje się różnią. My staramy się uważności nie traktować jako koncept religijny. I jednak odchodzimy od tego, tylko staramy się faktycznie traktować ją jako taki codzienny element praktyki, który jest niezwiązany z żadną religią. Tak? I dzięki temu też staramy się trafiać trochę szerzej i nie ograniczać tego dla osób, które mają takie poczucie trochę, że medytacja uważności, to musi być stricte, że tak powiem coś religijnego tylko staramy się jednak pokazywać, że to jest praktyka dla każdego tak naprawdę, tak? I, I odbiega od takich religijnych form. O tej praktyce na pewno jeszcze porozmawiamy, bo ona jest tutaj kluczowa w naszej rozmowie, ale muszę jeszcze z teorii troszkę odpytać, bo też jestem ciekawa, no bo na pewno z, z zrobiło karierę, no nie tylko to słowo, ale właśnie przede wszystkim ta praktyka. Czy jest to taka odpowiedź trochę na to, że żyjemy w takich, a nie innych czasach, że jesteśmy bombardowani przede wszystkim złymi informacjami zewsząd właściwie. Niemal nigdy nie jesteśmy rozłączeni od kontaktu z informacjami, czy to poprzez social media, czy media tradycyjne. No i przede wszystkim, no właśnie, dociera do nas to, co złe, a nie to, co dobre. Tak, generalnie w związku z tym i całą sytuacją, która się dzieje na świecie i też pokłosiem COVID-u, mierzymy się z kryzysem zdrowia psychicznego generalnie teraz globalnie. E, też w różnych miejscach na świecie dochodzą jeszcze inne elementy e, związane z sytuacjami w różnych krajach, które też wpływają na to, że i napływ informacji trudnych, negatywnych, ciężkich jest coraz większy. Ale też samo funkcjonowanie w sobie jest bardzo trudne. Tak? Czyli mierzymy się z różnymi kwestiami adaptacyjnymi, samotnością, która też jest dużym tematem boskowidowym, bardzo duży temat dzieci, które teraz trafiły do nowej rzeczywistości, też wirtualnej, więc jest bardzo dużo różnych przestrzeni faktycznie, oprócz napływających trudnych informacji, o też po prostu trudnych sytuacji e, ogólnie która wymaga swoją e, siłą rzeczy, przepraszam, tego, że szukamy różnych form tego, żeby radzić sobie czy to narzędzi, czy technik, czy nowego spojrzenia na funkcjonowanie na rzeczywistość, żeby mieć tą umiejętność zatrzymania się z dystansowania, łatwiejszego, że tak powiem, lepszego dla nas funkcjonowania, które będzie dla nas indywidualnie sprzyjające, dla każdego co innego jest dobre, więc e, to też jest ważne, żeby zaznaczyć. To przyjrzyjmy się konkretnym przypadkom, co na przykład może zrobić osoba, która e, żyje w permanentnym stresie I stresuje się terminami w pracy, stresuje się tym wszystkim, co musi zrobić na przestrzeni prywatnej. Włącza telewizor, odpala smartfon, widzi wszędzie wojnę, kryzys, rosnące ceny. Co ona może zrobić, żeby troszeczkę się z tego wyrwać? Tak, no w takiej sytuacji, sytuacji zdecydowanie uspokajamy w ogóle siebie bardzo holistycznie, tak? My też właśnie na kursach z uważności, ja staram się, o holisty, jak mówimy o holistycznym zdrowiu, staram się podkreślać, że to holistyczne podejście do nas jako do człowieka jest w ogóle bardzo istotne, czyli i słuchać tego, co dzieje się w głowie, obserwować to i tego, co dzieje się w ciele i obserwować to, więc wyciszanie uspokajanie naszego układu nerwowego jest takim, że tak powiem, powiedziałabym głównym elementem, o który trzeba zadbać. I faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić i dbając o głowę i o ciało, dbając o głowę właśnie dzięki uważności możemy to zrobić, tak? Czyli radzić sobie z tym, co w tej głowie się w jakiś sposób dzieje, a nie działać na takim autopilocie. Tak jak zresztą powiedziała Pani na samym początku audycji w którym my bardzo naturalnie się znajdujemy. Tak? Czy to są schematy myślenia, czy to są jakieś behawioralne zachowania, które, które są... Które z potrafią nam bardzo ułatwiać życie, no ale ten pierwszy krok właściwie to musi być uświadomienie sobie, że coś jednak przynosi nam negatywne konsekwencje. Czyli zaczynamy od obserwacji, że coś jednak nie działa. Oczywiście, to też jest bardzo ważne. Automatyzm też po coś jest i też my w jakiś sposób tak funkcjonujemy, żeby móc przy tej ilości, że tak powiem, rzeczy, które musimy zrobić, informacji, które musimy, że tak powiem, pojąć, funkcjonować, ale jak najbardziej dokładnie tak musimy zatrzymać się na chwilę, zaobserwować, zdystansować i uświadomić sobie w ogóle, w jaki sposób ta nasza głowa funkcjonuje, każda też trochę inaczej, żeby móc w jakiś sposób się nią zaopiekować. A czy można takie praktyki wprowadzać samemu, czy trzeba się najpierw nauczyć ich od profesjonalisty? Czy można sobie zrobić krzywdę na przykład, próbując czegoś na własną rękę? Jak najbardziej ja zachęcam do tego, żeby próbować samemu. Krzywdy raczej zrobić sobie nie można. Obserwujemy się oczywiście przy tych praktykach. Są osoby, dla których jest to niewskazane. Jest to bardzo mały procent osób, mm -hmm. gdzie faktycznie w jakiś sposób no, zapętlamy się jeszcze bardziej w tych myślach, ale to naprawdę się zdarza bardzo, bardzo, bardzo rzadko. My z takiego psychologicznego punktu widzenia zawsze podkreślamy, żeby się obserwować. Jeżeli tak jest, to też zachęcam do tego ja osobiście, żeby właśnie na jakimś jakiś kurs pójść yy, i żeby w jakiś sposób się, że tak powiem, posiłkować widzą innych osób, jak najlepiej też w praktykę wejść, ponieważ to też nie jest takie proste. I faktycznie wiele osób, które podejmują próbę, żeby samemu w praktykę wejść, frustruje się i rezygnuje, bo ma wrażenie, że to nie przynosi efektów z dnia na dzień, albo że bardzo ciężko jest im tak naprawdę w odpowiedni sposób sobie, że tak powiem, tą głową zarządzać. A faktycznie jest parę elementów, które są istotne, żeby ta praktyka zaczęła się łatwiej tak naprawdę i, i przyjemniej bez tego takiego obciążenia wewnętrznego, które my też sobie dajemy na zasadzie rezultatów, że oczekiwań, że musi się udać. Więc to prowadzenie na pewno jest sprzyjające. A czy są różne praktyki dla różnych typów osób i dla różnych sytuacji, czy są takie uniwersalne, które mogą pomóc właściwie większości? Mamy w uważności praktyki uniwersalne oparte na oddechu, oparte na dźwiękach z zewnątrz, oparte na skanowaniu ciała. To są takie klasyczne techniki, które też w jakiś sposób można dobierać pod kątem własnych preferencji, tak? Długości praktyki, kiedy ta praktyka w ciągu dnia się odbywa, czy jest to praktyka prowadzona, na przykład też czasami są praktyki prowadzone, czasami możemy sami te praktyki, że tak powiem, wykonywać. Więc tutaj ta paleta jest dość szeroka i można to pod własne możliwości, preferencje i zasoby także dobierać, ale taka podstawa, że tak powiem, tego, przy czym funkcjonujemy jest. Ale trochę taką metodą prób i błędów, co nam służy, co nam troszeczkę irytuje, co nam się nie podoba, dobieramy coś pod siebie, tak? I jak najbardziej. I na początku z reguły więcej rzeczy może nas irytować i denerwować, a z biegiem czasu i z biegiem no, pracy, jakie zauważamy. Jest wyrwać się z tego, co wcześniej nam wydawało się, że służy. Tak, ja, absolutnie wychodzenie ze schematów jest jednym z najtrudniejszych elementów. No, bardzo niewygodne. Rzeczywiście bardzo. Niewygodne. jest wychodzenie ze schematów. Zastanawiam się, gdy pani o tym opowiada, czy można postawić znak równości między uważnością i mindfulness? A medytacją, czy po prostu medytacja albo rodzaj medytacji jest po prostu jednym z elementów prowadzącym do uważności? To jest, bardzo, na co dzień. To jest bardzo ważne pytanie i ciekawe. Jeżeli chodzi o samą praktykę medytacyjną, to medytacja uważności różni się od medytacji relaksacyjnej. To jest bardzo ważne, sporo osób też nie zdaje sobie z tego sprawy. Medytacja uważności jest swojego rodzaju treningiem umysłu, ćwiczeniem koncentracji, zarządzaniem uwagą. I to jest tak naprawdę idea tej medytacji. Pokłosiem i że tak, zwanym, tak zwanym, efektem ubocznym, że tak powiem, może być to, że się relaksujemy i nasz układ nerwowy się uspokaja i wycisza oczywiście jak najbardziej, ale jednak głównie ćwiczymy tą uwagę. Świadomie wchodzimy w tą medytację, świadomie z niej wychodzimy. Uczymy się przekierowywać uwagę i zarządzać nią. Czy ona powinna być prowadzona na przykład z jakimś głosem, który nam towarzyszy, czy powinniśmy sami siebie na przykład trenować, że naszą uwagę w danym momencie przekierowujemy albo na oddech, albo na jakąś część naszego ciała? Jak to w ogóle wygląda, proszę opisać, gdyby pani miała mnie tak pokierować, jak wygląda medytacja uważności? Jakbym miała pokierować, to absolutnie można ją robić przy prowadzeniu mhm. z kimś, albo można ją robić samemu i samemu się prowadzić. Wyglądałoby to tak, że ja teraz poprosiłabym o wzięcie głębokiego oddechu przez nos, wypuszczenie przez usta, zamknięcie oczu najlepiej. Zamykam. I skierowanie uwagi swojej w tym momencie na oddech. I za każdym razem, jak myśli gdzieś zaczynają nam odlatywać, to wracamy, nazywamy to w uważności powrotami do oddechu. I wracamy, i wracamy. Tych powrotów może być bardzo, bardzo dużo przez tą minutę, może ich być mniej. Im więcej zauważamy, że się w głowie dzieje, mm -hmm. tym więcej wracamy. Okej, okay, czyli to jest taki właściwie trening, w którym bardzo świadomie kierujemy nasze myśli na coś yy, bardzo konkretnego, a nie na te ucieczki różne, w różne strony. Tak, dokładnie. Obserwujemy myśli, wyłapujemy je, gdzie jedna się zaczyna, gdzie druga się kończy, bo też takim głównym elementem, z którym staramy się sobie poradzić, że tak powiem, dzięki medytacji uważności jest to, że my wpadamy w taką pętlę myśli, tak? W ruminację, czyli rozpamiętywanie albo... Myśli związane z różnymi lękami albo stresami związanymi z przyszłością. I to też jest taka umiejętność właśnie zauważania, w którym momencie my się zapętlamy. Myślę, że większość z nas miał w życiu taki moment, że zasypiamy i po prostu w tej głowie dzieje się nie wiadomo co i te myśli narastają. I dopiero po długim czasie orientujemy się, jak bardzo nas to zestresowało, kiedy to jest trudne i męczące Wtedy nasz organizm przyzwyczaja się do tego stresu i, że tak powiem, tkwi w nim. I dzięki medytacji i uważności my staramy się uciąć. To, y, tą pętlę. I to się zakłada, y, przydaje też później. Nie tylko w czasie samej medytacji, kiedy trenujemy to, żeby te myśli nam nie uciekały w różne strony, ale w sytuacjach codziennych, kiedy na przykład y, spędzamy miło y, jakąś chwilę, dzień, robimy coś teoretycznie przyjemnego, a nasza głowa pędzi w jakieś czarne scenariusze. Dokładnie, dokładnie. My dzięki neuroplastyczności też... Y, neuroplastyczności? Nas, neuroplastyczności, czyli dzięki temu, że nasz umysł potrafi wytwarzać nowe połączenia neuronalne całe życie. Jeżeli przyzwyczajamy go do jakiegoś stanu bycia, dzięki medytacji uważności właśnie przyzwyczajamy go do jakiegoś stanu bycia. On później lgnie do tego i lgnie sam kolejny i kolejny raz. Dlatego ta regularność jest taka ważna w praktyce. To jak najbardziej przekłada się to później na takie bardzo holistyczne nasze funkcjonowanie w codziennym życiu, czyli to, że potrafimy się szybciej naturalnie sami zatrzymać, zdystansować, obserwować. Takie świadome funkcjonowanie, można powiedzieć. Czy można wytrenować nasz mózg do tego, żeby myślało o rzeczach przyjemnych, a nie nieprzyjemnych? To, że my też czasami skupiamy się na rzeczach trudnych i nieprzyjemnych, też jest, jest uwarunkowane dla ewolucyjnie. Tak, drogę. musimy dokładnie w jakiś sposób też wychwytywać, że tak powiem, te zagrożenia i w jakiś sposób przetrwać, sobie radzić z nimi, zaopiekować się nimi też, ale jak najbardziej bardziej też ten element właśnie rozpoznania, gdzie za długo i za często jesteśmy w tych trudnych przestrzeniach jest bardzo ważne i faktycznie uważność, praktyka uważności pomaga nam w tym, żeby częściej się zatrzymywać, częściej zauważyć co nam nie sprzyja i wtedy bardzo świadomie podążać inną drogą, jeżeli jest to bardziej wskazane. To też jest bardzo ciekawe to rozgraniczenie między medytacją relaksacyjną a tą medytacją uważności, o którym pani powiedziała, dlatego, że no wiele osób rezygnuje w ogóle z medytacji, no właśnie dlatego, że czuje presję, którą sam sobie narzuca, że ja teraz muszę być zrelaksowany, podczas gdy głowa myśli o rachunkach, o szefie w pracy, o goniących terminach i tak A ta medytacja uważności właśnie służy temu, żeby złapać tę myśl, ją siłą zaciągnąć i skupić się na oddechu. Tak i dlatego tak ważne jest to, żeby zaopiekować się najpierw tą głową, dlatego że jeżeli ona nie będzie zaopiekowana, to bardzo ciężko będzie przełożyć coś na, na resztę, że tak powiem, ciała. Czy ta medytacja jest takim pierwszym dobrym krokiem do tego, żeby zacząć swoją przygodę z uważnością, jeśli tak można to określić, czy, czy no na pewno jest to coś, co może towarzyszyć podczas całej tej drogi, ale czy to jest dobry ten pierwszy krok? Jak najbardziej. W ogóle po pierwsze już świadome podejście do tego, że szukamy jakiejś zmiany, jakiegoś wsparcia już jest pierwszym krokiem bardzo ważnym. A jeżeli chodzi o samouważność, medytację, uważności, to jak najbardziej krótkie medytacje, to mogą być bardzo krótkie medytacje, trzy minutowe. Najważniejsza jest tak naprawdę regularność w praktyce niż długość samej medytacji. Więc jak najbardziej o takiej formalnej praktyki medytacyjnej właśnie można trzy pięciominutowej sobie zacząć i to jest bardzo, bardzo dobry start. A co poza medytacją? Co może nam jeszcze służyć? na tej drodze do uważności właśnie rozdzielamy praktykę uważności na formalną i nieformalną praktykę i ta formalna praktyka to jest stricte praktyka medytacyjna. E, praktyka nieformalna to jest wszystko inne, co możemy robić świadomie i uważnie, pracując też na zmysłach, więc staramy się w jakiś sposób właśnie w codziennie w naszym funkcjonowaniu e, bardziej opierać się na tej mantrze tu i teraz niż wybieganiu do przodu, czyli być bardziej uważnym w codziennym, w codziennym życiu. Tak? Skupiać się na konkretnie rzeczach, które robimy w tym momencie, pracować bardziej na zmysłach, czy w momencie, kiedy robimy na przykład ćwiczenia, albo na przykład idziemy sobie po prostu na spacer, to starać się mimo wszystko być bardziej, bardziej obecnym. I to samo bycie obecnym, czyli właśnie to podejście do funkcjonowania, o którym mówiłam na początku, jest taką bardziej nieformalną praktyką, czyli nie zasiadania, przeznaczenia czasu na ćwiczenie z oddechem, czy właśnie zaopiekowanie się głową, tylko robienie różnych rzeczy, które funkcjonują w codzienności. Jak rozumiem, takie praktyki dotyczą nie tylko tego, żeby zapanować nad w tym, co się dzieje w naszej głowie, a y, może się dziać wszystko wszędzie naraz, powołując się na tytuł Oscarowego filmu sprzed y, paru lat. Ale to też może, i pytam właściwie o to panią, y, chodzić o to, żeby nie robić kilku rzeczy naraz. Czyli wspomniane spacer, no to jesteśmy na spacerze, a nie w telefonie na przykład, będąc na y, spacerze. No, kapitalizm nas nauczył tego, że multitasking to jest y, wielka wartość, a okazuje się, że nie do końca. Tak, dokładnie. Te automatyczne działania, o którym mówiłyśmy na początku i też właśnie multitasking tak zwany, tak, e, nie sprzyja może być uważnym i żeby, żeby się zatrzymywać, żeby zauważać rzeczy. My też na własnym przykładzie możemy sobie pomyśleć o tym, że jak robimy wiele rzeczy, naraz tak naprawdę już żadnej nie jesteśmy. I trudno jest tak naprawdę wyciągnąć wnioski, czy coś zaobserwować, czy coś przeżyć. Tak naprawdę też jak tu w uważności mówimy i też staramy się taki duży nacisk na to kłaść, tak? Że my w, w, tak naprawdę uczymy się przeżywać rzeczy, czerpać z nich jak najwięcej, a nie działać właśnie na takim bardzo automatycznym działaniu, czy rozdrabnianiu się na wiele rzeczy naraz, bo wtedy po prostu z tego aż tyle nie czerpiemy i też nie jesteśmy w stanie później tego przełożyć na to nasze funkcjonowanie. Czyli jeżeli mamy czerpać odpoczynek, no to jak robimy 10, razy, 10 rzeczy naraz, to nie odpoczniemy. Jeżeli mamy wykonać jakąś czynność i też nasza głowa jest gdzie indziej, albo robimy inne rzeczy, naraz to też czy wykonamy ją w taki sposób, w jaki byśmy finalnie chcieli. Mądrzy ludzie mówią, że jak rozpamiętujemy przyszłość, no to jest to bez sensu, bo nie mamy na nią wpływu. Rozpamiętując przeszłość to też jest bez sensu, bo nic już nie zmienimy, a robiąc albo jedno, albo drugie tracimy teraźniejszość i nie żyjemy w tu i teraz. Ale zastanawiam się, czy to też nie jest taki problem współczesnego człowieka. Widziałam takie badania, z których wynika, że 20 lat temu mniej więcej potrafiliśmy skupić swoją uwagę na jakimś zadaniu na 2,5 minuty. Obecnie to jest zaledwie 40%. Sekund. No i na przykład tutaj pojawia się zjawisko o tak zwanego second screen viewingu, czyli oglądamy sobie film albo oglądamy sobie serial i jednocześnie czujemy taki wewnętrzny przymus, żeby sobie przeglądać nasz smartfon i to nie po to, żeby sprawdzić, w którym filmie grał ten aktor, tylko przeglądamy Instagrama, przeglądamy sobie TikToka i tak naprawdę ani filmu nie oglądamy, ani nie korzystamy z social mediów, więc ta nasza uwaga jest potwornie rozproszona i bardzo potrzebuje chyba takiej dopaminy, która wynika z bardzo krótkich, bardzo szybkich doznań. Jak najbardziej. Po prostu ilość informacji, w tym momencie też bycie w wirtualnym świecie, y, jest bardzo niesprzyjające temu, żeby funkcjonować w taki spokojny, zrównoważony, harmonijny sposób. I dlatego faktycznie te bodźce, które już tak nam przychodzą do nas z zewnątrz i jest ich bardzo dużo, a tak staramy się w jakiś sposób świadomie ograniczać, żeby mieć tą umiejętność w ogóle takiego y, spokojniejszego funkcjonowania. Dlatego że w tym momencie pobudzenia nasz organizm i nasza głowa nigdy tak naprawdę nie odpoczywa. Jest w permanentnym pędzie i permanentną gonitwą, czy właśnie zastanawianiem się nad czymś, czy bycie przebodźcowanym, zbojcowanym przez te różne e, elementy. W ciągłym napięciu, w oczekiwaniu na jakieś zagrożenie też właściwie. Można też tak <śmiech> powiedzieć, tak, jak najbardziej. Każdy z nas trochę czerpie też z tego coś innego, <śmiech> e, ale jak najbardziej ten element zagrożenia i ten element braku e, jakiegoś takiego przeznaczenia czasu na w uziemienie się i odpoczynek i, i zrównoważony, że tak powiem, funkcjonowanie jest dla naszego organizmu po prostu trudne, tak? Jest za mało tego czasu, kiedy on może tak naprawdę odpocząć, uziemić się i dać sobie chwilę na to, żeby w ogóle przygotować się na kolejną jakąś czynność albo kolejne zadanie, dlatego, że cały czas jesteśmy zapętleni właśnie w tych mechanizmach tego braku, braku oddechu. Swoją drogą uziemienie można potraktować całkiem dosłownie, jeśli mówimy o uważności, bo kontakt z przyrodą albo nawet tak zupełnie z ziemią, kto ma działkę, kto ma ogródek, ten wie, jak to, jaki to potrafi być świetny trening dla, dla uważności jak pięknie potrafi przekierować nasze myśli tylko na to, co tu i teraz. Jeszcze chciałam zapytać, po co nam właściwie to wszystko? Skoro tak nam się funkcjonuje w, na tym autopilocie, całkiem sprawnie, nie musimy tu się specjalnie nad tym zastanawiać, co robimy, jakoś te dni yy, biegną jeden za drugim, nic się po drodze nie, nie dzieje, nie wydarzają się katastrofy, no to po co ja mam się zatrzymywać w tu i teraz i słuchać albo swojego ciała, albo swoich myśli? No właśnie, to jest pytanie na koniec dnia, czy wszystko jest tak naprawdę w porządku, mm -hmm. skoro mierzymy się z tym kryzysem zdrowia psychicznego i to jest takie domino, tak? Jednak jesteśmy w tym momencie tak zestresowani i stres jest nazywany chorobą ludzkości w tym momencie e, i to, żeby sobie jakoś z tym stresem poradzić, który na każdego z nas wpływa inaczej i czy to na głowę, czy to na ciało, czy to na nasze codzienne funkcjonowanie... I to już jakie jest pokłosie u każdego z nas tego stresu, to już jest inna sprawa, ale zawsze ono jakieś jest, tak? Myślę, że naprawdę jest bardzo mało osób, które dzisiaj mogą powiedzieć, że nie stresują się zupełnie niczym albo stresują się bardzo, bardzo mało. Jest to bardzo przykre, że dotyczy to tak naprawdę już każdej grupy, także dzieci, Nawet osób młodych, gdzie te statystyki są absolutnie przerażające, więc y, dlatego myślę, że tak naprawdę to wsparcie w każdej grupie i y, w każdym momencie życia w tym momencie przez ten stres jest jak najbardziej wskazane i w ogóle potrzebne, więc y, myślę, że ciężko powiedzieć, że dzisiaj każdy jakoś tam sobie radzi i te sposoby i te wsparcia nie są potrzebne, tylko jak najbardziej... Musimy ich szukać, zachęcam do tego, żeby ich szukać, otwierać się na to, e, dlatego, że jest ich coraz więcej i odpowiednia praktyka, właśnie odpowiednie podejście do takich rozwiązań e, może naprawdę bardzo, bardzo wesprzeć e, i wiemy to, bo badania nad uważnością na przykład są prowadzone już od ponad 20 lat, na osobach dorosłych, na dzieciach od trochę krótszego okresu czasu, ale także już i widzimy, że naprawdę te rezultaty pod kątem tego, jak to się przekłada na nasze codzienne funkcjonowanie są absolutnie niesamowite. Więc... Czyli na pewno obniżamy poziom Regulujemy emocje, troszeczkę ukracamy czarnowictwo, które może nam towarzyszyć, obniżamy poziom lęku, także? Dokładnie. Wszystko to. Jak to jest możliwe, prawda? Że I to i... bez antydepresantów pani proponuje coś takiego. Dokładnie. No, dokładnie. To świetnie. To w takim razie co? zaczynam od medytacji i uważności. Każdy słucha, co tam mu się w głowie dzieje, skupia się na swoim oddechu no i łapie te myśli, które rozbiegają się w różne strony. Zachęcam. Średnio co 6 sekund w naszej głowie się pojawia nowa myśl, więc tak naprawdę to, żeby sobie z nimi w jakiś sposób poradzić i zaopiekować się nimi, e, jest bardzo ważne, bo zawsze będzie tak, e, że część z nich czasami nie Niestety większość też będzie trudna, więc ta umiejętność tego, żeby się nimi zaopiekować jest bardzo ważna i na pewno to jest bardzo dobry pierwszy krok. Rozmawiałyśmy ponad 20 minut, to teraz proszę sobie policzyć, ile myśli przez Państwa głowę się przetoczyło Dokładnie i Dokładnie udało tak. się zapanować. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, no i zachęcamy do tego treningu, który służy całemu naszemu życiu, żeby one było po prostu lepsze. Maria Wasylkowska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Studio Wiedzy. Powtórka programu.